Nie można, to nie działa, to nie działa. Żadną formą represji, żadną formą strachu. Czego nie ma w miłości? Amen. Kim jest Bóg? W miłości. Czy jest w miłości Boja? Nie ma. W Bogu nie ma lęku. Bóg nie daje rzeczy, które dają lęk. Bóg nie daje rzeczy, które dają strach. Bóg nie daje tych rzeczy. Bóg nigdy nie robi niczego, czego nie robi ojciec. To już mówił tak, ojciec, ale ojciec kara dzieci. Ja mówię, no kara. Strasznie ludzie chcą ciukami. Siadam Ja tak. jeszcze. Bardzo już mówiliśmy do ludzi i przebijali się przez ten nurt, tak jak ja mówię, tak strasznie macie takie parcie, żeby was jednak ktoś karał. Mówię, dobrze, chcecie o tym porozmawiać, proszę bardzo. Kim jest Bóg, Bóg jest duchem. Amen czy karci w duchu. Bóg nigdy nie karci, że Bóg nigdy nie karci, że ja w duszy Bóg karci w duchu. Przykłady biblijne. Nie zazmucajcie Bożego Ducha. Czy wiecie o tym, że zasmucenie Bożego Ducha jest karceniem Ciebie? W wyniku tego, że Ty zazmucasz Bożego Ducha, jesteś karcony w duchu w ten sposób, że Duch Święty nie mówi do Ciebie że nie czujesz w obecności Boga. Czym, czy, czy jest coś straszniejszego dla chrześcijanina niż nie czuć obecności Boga? Nie ma. Nie ma. On nie mówi do nas. Wiecie co? Kiedyś mój syn narzdrawiam i wjął pasek i poszedłem do niego do pokoju. I Mówię do niego tak. Zrobiłeś to już 30 z Wiem, że tu nic nie da, jak dostaniesz to zrobić. Ale wiem, że co nie. Bo da sobie pozostawać tym paskiem na tyłek raz i drugi już za. I widzę, że to nie działa. I on siedział i był w dużym buncie. I jak się ten pasek mówił, posłuchał. to, co zrobiłeś jest złe, ale jestem w twojej ojcem i bardzo ciekaw. że ja poniosę konsekwencje tego, co zrobiłeś. I tak sobie przeróżnęłem tym paskiem przez plecy, aż się rozpłakałem z W Moim synu coś pewnie, już nigdy nie zrobiłem. Nie Wiem, że zrobiłem coś złego, a on mówi do mnie, kocham dzieło, to mnie rozwala na kawałki. To Ciebie rozwala na kawałki. To Ciebie rozwala. Zobacz, to Cię rozwala na kawałki. Nie strach przed konsekwencjami. Strach przed konsekwencjami nie ma nic wspólnego z Bogiem Ojcem. Religia wbiwa na tą głupotę, żeby bać się Boga. Mówią, boja, jest napisane. Ja mówię, tak, to jest, boja, się jest napisana. Tylko tu nie ma nic wspólnego z lęku. Nic wspólnego to nie ma znaczenia. Boja, Boże. to jest najwyższego gatunku szacunek połączony z drżeniem ducha. Ty drżysz w duchu przed Ojcem. Nie dlatego, że się Go boisz, że coś stracisz, czy zrobię on tylko Ty się boisz, żeby jedna Jego łza nie została urodzona z Twojego powodu. Nie, że stracisz. Ty nic nie stracisz. Nic nie stracisz. Nic. Nie stracisz nieba. Halleluja. Nie stracisz. Nam to odbiera. Ojciec nigdy nie odbiera. To, że coś tracimy, to jest to, że my schodzimy z tej prostej linii Bożej. Jest na przykład prosta linia Boża. I tutaj, na tej, w tej przestrzeni, jest błogosławieństwo. Ale tu jest przekleństwo, i tu jest przekleństwo. Jeżeli Ty tutaj wlejesz, to nie? To nie dlatego, że Bóg przestał Ci błogosławić, tylko dlatego, że wyszedłeś z Bożego. Poli. My widzieliśmy mnóstwo ludzi, od których odchodziła nikotyna w wyniku namaszczenia Bożego. Rozumiesz? Nie parę dwa tygodnie, miesiąc, bo to zaczynali palić. Dlaczego zaczęły palić? Przecież Pan mi zabrał? Ja, pan nigdy nie zabiera panu, bo Pan nie pali. <śmiech> Punkt pierwszy. <śmiech> pan nie zabiera alkoholu, bo pan nie pije. Pan nie zabiera narkotyków przez to, to są religijne choroby, które weszły w Polega to na tym, że jeżeli ja wiem, że coś jest grzechem, coś jest problemem, ja sobie z tym nie radzę, jestem totalnie lewy w tym temacie, tak jak byłem narkomany. Jak byłem narkomany i byłem uzależniony od tego, tylko trzykrotnie mierają od kayę. Stawało mi serce. Po prostu naojwałem się ludzie. Kiedy ja, sobie, ja kiedy przyszedłem do Boga z tym, tak, to ja powiedziałem tak, ja sobie, sobie z tym nieraz, ale tego nienawidzę. Nienawidzę tego! Bo bojaźń Boża to jest nienawiść wobec zła. Taką słowo. Bać się Boga znaczy nienawidzieć zła. Ja nienawidziłem zło, ale w swojej bezradności. Tak? I powiedziałem, nie mam tego. A on powiedziek też. Jest! jest napisane, gdzie dwóch się zgodzi. Gdzie dwóch się zgodzi? Tam istnieje. Gdzie dwóch się zgodzi? Zgodziłem się z Bogiem. Zgodził się ze mną. I przestałem ci Tak się przestaje. To są charyzmatyczne pizdety! Mówiąc o tym, połóż na mnie rękę, przestanę palić, ja przestaniesz, problemy, że przestaniesz, miałam problemy, sam to utrzymać. Hmm. Sam to będziesz musiał utrzymać! Dlaczego jest tyle frustracji w Kościele? Bo krzesły wracają do ludzi, a ludzie czują się e, zaletnieniem. To do nich wraca. Bracie, bo się, pornograf pornografii. Alleluja. jesteś. Namaszczenie odejdzie jak wiecie, jak odchodzi? Namaszczenie jak na Namaszczenie w on no, Przychodzi i odchodzi. Przychodzi i odchodzi. No i mówię, ale panu, mógł się dozwa". Ja mówię, okej, okay, to no jest będzie Rozumiesz? I Jutro będzie miał chodzić przez wiarę niech namaszczenie, w niedzielę. Namaszczenie w niedzielę. Będzie się kończyć. Zaczyna się wiara, w poniedziałek. To nie tak działa. I dalej, i pasuj po dwa dniach bo w pornografii. I już, i on już się wstydzi. Ten człowiek już się boi. I ja oto ty mówisz, że Boga. O, zawsze cię panie. O, z nim się radę, bo nie dalej się w pornografii. O, to już nie działa, bo nie pan nie zostawił. Nigdy cię nie zostawię i nie opuszczę! Nigdy, tak jest napisane. Nikt! I nikt cię nie wyrwie z mojej ręki! Co mówi ojciec? On Cię nigdy nie zostawi. On Cię nigdy nie opuści. Jemu zawsze zależy na Tobie. Zawsze. Zawsze. On nie ma zasad i reguł Ja nie mam w domu, jako ojciec, zasad i reguł dla moich dzieci. Rozumiesz? Słuchajcie, coś Wam powiem. Kilka lat temu ile sobie, jak że ten w domu I mój syn też przyszedł rano mnie z jakimś Dobra, ojciec, daj spokój, potrzebuję masz piątkę, czy nie masz, jak nie to. A ten jeszcze kolega mówi tak, jak ja potrzebuję tak stoi ten kolega z Po do... prostu. Jak ja chcę czegoś od mojego daty mówi potrzebuję pieniędzy. Ja nawet kieszonkowego nie doznaję się, a ten stoi się patrzył. Mówi to ja na początku pracuje, to ma 20 lat, gdzie i pracować i mówi i tak zabawia. Patrzę na mojego dana, w ogóle go nie rusza mówię tego koleczka. Mówi, no masz. Wyjątek nieznanych mówi maszki. I idę do domu z siatko i tak sobie myślę, nie, wiesz, i tu się w mówi. Co widziałem? Ja mówię, panie, widziałem mojego nieposłusznego syna. I przepraszam, że z jego drzewu w ogóle nie Z nim nie wiesz I idę w ogóle wiesz Ten sam to, co widziałem. A ja powtarzam, to wierzę. I w pewnym momencie sobie uświadamia, że zacznę do mnie mówić Bóg, że chce coś zmienić na... Przed chwilą pamiętaj, pokuta polega na tym, że ty absolutnie zmieniasz front, kiedy mówi do ciebie Bóg. Do tej pory mogłeś wiedzieć wszystko, 20 lat będzie wychowywany w jakimś prędzej. 20 lat później wbiadzie w głowę jakieś religijne rzeczy. Jeżeli mówi do ciebie Bóg o czymś, to musisz powiedzieć: nic nie wiem. Nic, nic, nic, nic, nic. Jestem pustym naczyniem. Nic nie wiem. Ja powiedziałem: nie wiem, pan. Być jak syn, przestań być jak najemnik. Bo mi dorobek nie wypadł. Zacząłem się tutaj mówić, dlaczego błagasz mnie o rzeczy, które się tobie dalej. Jesteś synem, a ja jestem ojcem. Nie jesteś najemnikiem. Nie jesteś najemnikiem. Jesteś synem. Jesteś synem, a ja jestem ojcem ci to wszystko. Dałem Ci to wszystko. Czemu mnie błagasz po rzeczy, które ci dałem? Czemu masz mentalność najemnika? Wiecie, kto jest z najemnikami. Najemnicy się wycofuje. Najemnik się wycofuje. Najemnik się wycofuje. Syn się nie wycofuje, ponieważ zna ojca. Syn może upaść. Syn może dojść do miejsca, gdzie ze śmialami jest korytarz. Ale syn wie, że ma ojca. Kiedy podnosi wzrok do ojca, rozumiesz. To wie, że ma powrót. Wie, że może wrócić z miejsca, które się nazywało chlebem. I wie, że tam nie będzie czekał na niego Srogi Jahwe z dziesięcioma przykazaniami. Tylko tam będzie czekał na niego tata ze złotym pierścieniem. Złoty pierścień. Będzie czekał z nowymi butami, ze złotym pierścieniem, z nową szatą. Za co? Za darmo. Wbrew zasadom, wbrew regułom. Starszy syn Lich będzie mówił do ciebie, dlaczego tak robisz, czemu opuściłeś ojca. Będzie też mówił do ojca, czemu mu to robisz, czemu go nie skarcisz, czemu mi tego nie dasz? Wiecie, kim jest ten starszy syn? To diabeł. To diabeł. Braci. Oskarża nas przed Bogiem. jest Boga przed nami. Ale tu jest Ojciec. Ja zauważyłem wtedy, że jest wielka różnica między bycie synem, a bycie najemnikiem. Ale żeby mieć zrozumienie bycia synem, musimy zrozumieć, że Bóg jest dla nas Ojcem. Kochani, Bóg jest dla nas tylko Ojcem. To jest tylko nasz Tata. Tylko. To jest tylko Twój Ojciec. Tylko. To nie jest dla Ciebie jak prawodawca. To nie jest dla Ciebie sędzią. Rozumiesz? Nie dla Ciebie. On w ogóle taki jest. On jest prawodawcą, on jest sędzią, rozumiem to dziw? Ale nie dla Ciebie! Ja dla moich dzieci nie jestem pastorem. Nie jestem apostołem dla nich. Ja dla nich nie jestem jakimś tam człowiekiem, który, który coś tam robi. Ja dla nich jestem tato. wiecie, moja córka widzi znaki i cuda. Jest z nami na wszystkich, na wszystkich usługach właściwie, Na większości usług. Nawet do szkoły nie kupaliśmy. Sami Sami wychowujemy w domu, uczymy, w domu Bo nie mamy na to czasu. Ponieważ się położyliśmy na królestwo. I wiecie, ona widzi różne rzeczy. Widzi e, szacunek, który ma w innych ludzi. Widzi te rzeczy. Ale ja przeczytłem jeszcze raz po do pastorze powiedział. Wiecie, jak mówi? Larunek. Jak Jezus miał ze swoim tatą w niebie. To jest inna relacja niż z Panem. Gdyby mhm. Twoje dziecko padło na to, bo przed na kolana i błagała się o łódę. Co byś zrobił? Proszę Kochana mama, błagam Cię. Błagam Cię o też Błagam Cię, mamo, kochana, błagam, błagam Cię. Tak mi daje się, kochana. Wiecie co to jest? To jest żałosny obraz. Chrześcijan, którzy nie rozumieją serca ojca. Moje dzieci podchodzą chodzą do lodówki i wywiązuje samo jedzenie. Dlaczego? Bo to jest ich lodówka. Upodobało się ojcu dać wam królestwo. Komu? Wam. Komu dał królestwo? Wam. Na co? Na własność. Niebioza są niebiosami Pana, a siebie dał Synom Ludzkim. Co zrobił z siebie? Dał ją Synom Ludzkim. Dał ją! Dlatego też nie ingeruje w różne rzeczy. Będzie o tyle zła jest, czemu Bóg tego nie zrobi, czemu Bóg tego nie zmieniać? czemu ty tego nie zmieniać? Zmieni? Zmieni? Czy On nie zmienia tych rzeczy? Czemu miałby zmieniać? To dał siebie? To nie jest kardal z władcy pierścieni, który stoi z i rządzi światem. To nie ten Bóg. To jest fałsz na podany przez religię. On dał siebie synom ludzkim. On powiedział, władajcie tą ziemią, zarządzajcie tą ziemią. Jest napisane w Testamencie, że on połączy, nie pod ziemią. Rozumiesz? Połączył, jak jest po prostu sferą ziemską. Każdy człowiek, który narodzi się na nowo z Bożego Ducha, jest synem ojca. Po prostu. Następuje głęboka, intymna, osobista relacja między synem a tatusiem. Między córką a tatusiem. Tatusiem, który dał ci ziemię. Który dał ci złotą kartę, rozumiesz? Który dał ci, dał, dał, dał, dał, dał. Jego się o to nie błaga, bo on to dał. Dobry ojciec daje i nie wypomina. U dobrego ojca się na nic nie zasługuje. Kiedyś wziąłem złego syna, będziemy pamiętam, jednej rzeczy. Czy będziesz przynosił szóstki czy jedynki, zawsze tak samo będę Cię kochał. Nikt nie zmieni się do Czy będziesz dobry, czy będziesz zły, zawsze będę Cię kochał. Wiecie? On był zły w różnych etapach swojego życia. Ale to, że go kochałem, to, to, że go nie odrzuciłem, powodowało, że dzisiaj to jest inny człowiek. Inny człowiek. Inny człowiek. czy z twojego? Z sukcesem czy z porażką? Z rzeczami ważnymi czy nie płasznymi? Idziesz do taty. Nie ma znaczenia, jakie są zasady. bo nie ma zasad. Nie ma zasad. Tak, między mną a córką jest, zależność. że ona jest córką, ja jestem odbyt. Tak. To jest, to jest jakby jasne rzeczy. Ja jestem silny. Ona jest o wiele słabsza. Ja jestem o wiele mądrzejszy od niej. To ja dysponuję pieniędzmi, z których ona korzysta. Wiecie? Po prostu. Jakby, ja, jakby jest, jest ta cała sfera e, mojej boskości w stosunku do jej ludzkości. Rozumiesz? To jest to człowieczeństwa. Jest ta cała sfera. Ale relacja jest tak ładnie do ludek. I to jest rozłożenie na kawałki wszystkiego. Ja mam wszystko, mam siłę, mam pieniądze, mam mądrość, mam umiejętności. Rozumiesz o to chodzi? A ona wieku że jestem Znasz Wielkiego Jarzę, znasz Prawodawcę, znasz Przechłonącego, wiekuistego i wiele, wiele innych nazw. To masz problem. Bo zawsze staje się, czujesz się gorszy. Bo zawsze staje się, czujesz się mniejszy, mimo że narodziłeś się na nowo Bożego Ducha. Zawsze Diabeł będzie Ci pokazywał Twoje niedoskonałości. Zawsze będzie Ci pokazywał Twoje słabości. Zawsze Ci będzie pokazywał Twoje grzechy. Zawsze. Zawsze będzie mówił do ciebie, czy taki jesteś tutaj malutki. Jakie ja słyszę rzeczy, słuchajcie, jak ludzie głoszą, że takie bzdury głoszą. Ja słyszę, ludzie głoszą za że no tak, my się nie różnimy, tak bardzo do tego świata, bo po prostu jesteśmy krzesznikami zbawionymi z łaski. Jak chyba Patryk, jesteś krzesznikiem zbawionym z łaski, bo nie ja. Czytałeś kiedyś tak jakiś list, na przykład? List do krzeszników zbawionych z łaski. Nie, nie ma takiego listu. List do Korykian zbawionych z łaski. Nie! Olha! E To wspaniały może Ale on jest wiekowcem w takim I ten człowiek, który doprowadził do ludzi do Jezusa, kiedy zaczął się starzeć, zaczął mieć pewnego rodzaju cisne poglądy. I odpowiedział taki powód: wygłosił go na łamach telewizji amerykańskiej. Jeśli Bóg nie osądzi Stanów Zjednoczonych za homoseksualizm, to będzie musiał przeprosić co do mojego Ten człowiek taki Również występował w telewizji nie było bo oni jakby sprostował, to dzięki Bogu Najwyższego powiedział tak, gdyby Bóg miał osądzić, Stanie Zjednoczone za homoseksualizm to by Jezusa tego, gdyby Bóg miał być osądzić za grzechy, który których dopuszczasz się w ciele i w dłuższy będzie ktoś bardzo niereligijny. Niech będzie kanał na Twoje grzechy, bo ukarał Jeżeli będziesz się dopuszczał że ten grzech cię będzie niszczył. On cię zniszczy. Grzech cię zniszczy. Bo grzech jest narzędziem w ręku szafii. Zawsze głos na ustach słudzy! usłyszcie dziecku Mojemu! Wiesz dlaczego Ci to mówię? Bo jeżeli będziesz się bał, że Bóg Cię odrzuci, że jakiś grzech dzieli Cię od Niego, rozumiesz? Nie będziesz skutecznym Bóg, Nie rozwiniesz się w wierze i nie pójdziesz do przodu jako Delegat Polesty. Bo bez przerwy będziesz potępiany i rozbudzany przez szatana. Ustawicznie. Dialog ustawicznie będzie ci kręcał filmy. I będzie mówił, nie możesz jeszcze głosić Ewangelii e, publicznie. No bo zobacz, jak ci, jak ci słabo idzie w małżeństwie. Wszystkim słabo idzie w małżeństwie. Przepraszam. <śmiech> <śmiech> Żeby nie widać, na razie, co z tym Wszystkim słabo idzie z dzieci dzieci. Chrześcijanie. taka prawda jest. No, no wszystkim nawet idzie słabo. Jesteśmy po prostu w ciele. Rozumiesz? Tak, chcemy być z Bogiem, tak, Ale potrzebniejsze żebyśmy się tu jeszcze kołowali, jak jest to na tej ziemi. W szczęściu, zdrowych i mocy Boże, amen? Bo mamy tu coś do zrobienia! To nie jest sztuką pójść do Ojca! To nie jest sztuka pójść do Ojca. To lepiej sztuką. Sztuką jest tutaj na Ciebie prowadzić zwycięskie życie, to jest sztuka. I tego Ale nie będziesz mógł tak funkcjonować, jeżeli będziesz miał w sobie mentalność, że nie zadowolisz Boga, że coś się od od Niego. Powiem ci tak, jeżeli odnosisz Boże sukcesy, jeżeli chodzisz według Ducha Świętego, Amen, Bóg Cię kocha. Jeżeli upadasz, Bóg Cię kocha. W ogóle to się nie zmienia, bo ojciec się nie zmienia. Jeżeli moje dzieci przynoszą sukces, przynoszą chwałę mojemu życiu, tak? Kocham moje dzieci, ale ja cieszę się z tego. Kiedy moje dzieci przynoszą mi chwałę, tak? Kocham moje dzieci. Coś go tak powiem. Jestem pastorem, prowadzimy wiele kościołów, zysługujemy setkom ludzi, prowadzę prówkę, prowadzę... W ogóle nigdy nam, Bóg, nigdy nam Bóg nie odebrał wolny. Niektórzy chyba marzą. Żeby tam Bóg nie przeszkodził. Nawet się jakiego przeszkodzić. Żeby ci dał wolno wolę. To jest stała i niezmienna, tak jak stała niezmienna fizyczna. Miesz, wolna pola. Nigdy Ci tego nie zablokuje. Nigdy. Nigdy. Ja wiem do boli, niektórych ludzi. Ludzie by chcieli mieć blokadę. Nie, nie będziesz miał blokady nigdy w życiu. Zawsze przecież wolne zaraz w mają. Całe swoje życie. Już miał wolną wolę. I wiedziałem, jak dostaje telefon do szkoły. Jestem w Radzie Rodziców Szkoły. Jestem przewodniczącym Rady Rodziców. Pani dyrektor do mnie dzwoni i mówi: Pani radno, proszę szybko przyjeżdżać z Wiktorem, co się stało. Leży, czekamy na mnie. Oni nie wiedzieli, że przyjeżdża z Szkoły. Przyjeżdżam i widzę mojego syna, który jest blady, który mnie oddycha, któremu sercu. I widzę księgę.